Chciałbym jak najserdeczniej wszystkich przywitać na pierwszym wieczorze pasyjnym i chciałbym to uczynić słowem, które jest hasłem dnia dzisiejszego. Mianowicie z księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału. Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czynią urodzajną, tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Oby to Boże Słowo, które wychodzi z Jego ust, mogło paść na dobrą ziemię naszych serc. I dlatego cieszymy się, że ten wieczór, możemy wspólnie razem przeżywać. Zostaliśmy przywitani przez duet, który już tutaj u nas był parę razy, duet ścisownicy, który nas dzisiaj poprowadzi w śpiewie i będzie nam także towarzyszył w pieśni, jako że dzisiaj musimy sobie wspólnie radzić. Nie ma bowiem dzisiaj między nami organisty, bo przed świętami mają próbę w Bielsku i no, nie był w stanie być i w Bielsku i w Jaworniku. Także dzięki temu, że jest dzisiaj duet z nami, to myślę, że ten śpiew wspólny również nam dobrze wypadnie, ale będzie także okazja wsłuchać się w pieśni. Serdecznie także witam między nami księdza Romana Kluza z Brennej, który dzisiaj będzie miał poselstwo. Nasze dzisiejsze nabożeństwo będzie także okazją do przystąpienia do stołu pańskiego, do którego serdecznie serdecznie zapraszamy. A po nabożeństwie chcemy wszystkich zaprosić jeszcze na takie krótkie spotkanie po nabożeństwie na dole wiadalni. Także wszyscy niechaj czują się zaproszeni po naszym nabożeństwie. I Chciałbym jeszcze także podać, że jutro o godzinie 14 odbędzie się pogrzeb świętej pamięci Rudolfa Bujoka, który mieszkał na ulicy Wańkowskiej pod numerem 8, a zmarł w wieku 81 lat. To tytułem przywitania, a teraz chcielibyśmy jeszcze wstać. I otworzyć się na naszego Pana, tak do Niego jeszcze zawołać. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za tę chwilę, jaką nam dajesz. Wierzymy, że jak obiecałeś, będziesz z nami i będziesz wypełniał nasze serca pokojem, radością. Mów do nas poprzez pieśni, poprzez słowo, poprzez Społeczność Twoich darów, i daj, abyśmy się tak mogli prawdziwie rozradować z Tobią i z tego, że tu jesteśmy. Bądź to z nami i błogosław nam przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Poprosimy teraz o dalsze pieśni, nasz duet. I'm just me tylko śpiewem dzisiaj się z nami podzielam nasze siostry ścownicy, ale także słyszymy yy, świadectwo jako, że powinniśmy o tym, co wypełnia nasze serce, o tej wielkiej radości, która jest naszym udziałem, dzielić się także z innymi. Z tego, co wiem, to siostry dzielą się i pieśniami, i słowem, ilekroć odwiedzają pacjentów w ustroniu, tak, w szpitalu reumatologicznym i w tym uzdrowiskowym też, tak? Czy w obydwu szpitalach, niosąc pociechę w pieśniach, w słowie i dlatego też poprosimy teraz o to, aby jedna z podzieliła się z nami świadectwem. Na co On kocha mnie? Przed momentem śpiewaliśmy właśnie taką pieśń. Muszę sięgnąć daleko, daleko wstecz, kiedy byłam młodziutką dziewczyną, mającą niespełna 18 lat. Tak jak każdy młody człowiek szuka szczęścia, szuka radości i szuka wewnętrznego pokoju. A ja miałam głęboką pustkę w swoim sercu. Cokolwiek chwytałam, wszystko było jak bańka mydlana, wypuszczona ze słomki, która jest piękna przez moment, ale za moment pryska i nic z niej nie pozostaje. W tamtym czasie były takie słynne zespoły jak Skaldowie, Czerwone Gitary, Czesław Niemen, którego pieśni teraz bardzo wracają po jego śmierci. Nie zastanawiało właśnie pytanie w pieśni Czesława Niemena, dziwny jest ten świat, dziwny, dlatego, że szukałam. A jak wspomniałam już, we wnętrzu swoim miałam ogromną pustkę. Często płakałam. Nie wiedziałam, gdzie znaleźć zaspokojenie mojego wnętrza. Pewnego razu odwiedził mnie kuzyn i powiedział, słuchaj, chciałbym, żebyś śpiewała w duecie. Tworzymy taki zespół i żebyś przyszła na taką próbę i właśnie śpiewała. Muszę powiedzieć, że ja w ogóle bardzo lubiałam śpiewać od samego dziecka. Każdą drogę do szkoły przenuciłam, prześpiewałam. Nie było, można powiedzieć, wolnej drogi bez śpiewu, bo kochałam pieśń. I znalazłam się w cisownickiej salce. I było to już właściwie po czasie wyznaczonym, ponieważ wtedy w pracy byłam dłużej, i kiedy wróciłam do domu miałam zostawioną karteczkę że dzisiaj próba o godzinie 17 przeczytałam tę karteczkę i pomyślałam ale już jest po tej godzinie ale tak bardzo mnie tam ciągnęło nie wiedziałam jeszcze dlaczego tak bardzo mnie tam ciągnie kiedy znalazłam się w zakrystii starej cisownickiej cisownickiego kościółka którego już teraz nie ma bo jest nowy Uczyliśmy się wtedy trzech takich pierwszych pieśni i jedna z tych pieśni tak bardzo głęboko do mnie przemawiała. A była to pieśń z naszego kancjonała, znana z harfy, wędrowcze wróć, do ojca wróć. Może nie rozumiałam jeszcze tak w pełni wszystkiego, ale coś, coś niesamowitego było w tej pieśni, i do mnie to bardzo mocno przemawiało. Zaczęłam już uczęszczać na spotkania młodzieżowe. Już rozpoczęliśmy także studium Słowa Bożego. Zaczęłam czytać Słowo Boże. A zbliżały się moje osiemnaste urodziny. I dostałam w prezencie od grupy młodzieżowej dwie piękne książki. Które nigdy nie miałam jeszcze w swoim ręku. Była to książka Pokój z Bogiem, Billy Graham'a. I książka Duchowe Odrodzenie. Zaczęłam je czytać. I tak bardziej się zastanawiać. I coraz więcej musiałam sobie uświadomić, że ja jestem daleko od Boga. Pomimo tego, że chodzę do kościoła, modlę się, śpiewam pieśni. Jestem wychowana z domu, można by powiedzieć, no, prawidłowo. Więc... Wszystko by wyglądało, że jest dobrze, a mnie czegoś brakuje. Coś mi brakuje. I kiedy zgłębiałam właśnie już Słowo Boże, to już wtedy coraz więcej widziałam, że ja jestem na szerokiej drodze. Że ja idę praktycznie drogą, która prowadzi do wiecznego zginienia. Bo taką na świat przyszłam z grzechem. I nie jestem w stanie sama tego grzechu zmyć. W pewnym momencie, kiedy byłam w połowie czytania książki drugiej, Duchowe Odrodzenie, już byłam całkowicie o tym przeświadczona, że tak dalej moje życie biegnąć nie może. Że muszę zadecydować, za kim chcę naprawdę w życiu iść. Bo inaczej zginę. I w naszym domu, zwykłym, rodzinnym domu, kiedy wszyscy w domu spali, a ja zbliżała się północ. A ja uklękłam na kolana i wołałam do Boga. To było moje wylanie mojej duszy przed Nim. To było wyznanie mych grzechów, wszystkiego. Choć na pozór może ktoś by powiedział, patrząc tak z boku, no taka sobie fajna młoda dziewczyna. Ale gdyby ktoś otworzył moje wnętrze, ono było bardzo puste. Bardzo puste. I nie wiem naprawdę, gdybym wtedy nie spotkała właśnie Pana który chce ująć ster naszego życia. Nie wiem, co z moim życiem by było. Czy czasem nie talgnęłabym się na życie? Nie wiem, nie mogę na to odpowiedzieć, ale po prostu miałam głęboką pustkę. I kiedy właśnie uklękłam na kolana, zrobiłam trzy proste rzeczy. Pierwsze, to wyznałam mój grzech. Drugie, powiedziałam, Panie, oczyś moje serce. Zamieszkaj w Nim przez Ducha Świętego. I trzecią rzecz powiedziałam, Panie, tak prosto, ujmij ster mojego życia i poprowadź mnie. Kiedy stanęłam z kolan, już było po północy, cisza w domu, a ja pierwszy raz w życiu odczułam głęboki, wewnętrzny pokój, jakiego nigdy nie miałam i nie przeżywałam. Jeszcze wiele nie rozumiałam. Jeszcze bardzo wiele nie rozumiałam. Ale wiedziałam jedno. Bóg uchwycił moją dłoń. I od tego momentu On będzie mnie prowadził. Jeśli ja będę chciała wiernie z Nim iść. To nie znaczy, że ja nie grzeszę już. Też grzeszę. Jak każdy człowiek. Ale ogromnie się cieszę z tego, że możemy w każdym momencie zawołać do Boga Panie, przebacz Oczyść i On to czyni, bo mówi: choćby nasze grzechy były czerwone jak karmazyn, jak wełna, staną się białe. Wszyscy jak owce zbądziliśmy, każdy na własną drogę się obrócił, lecz Pan Bóg na nas czeka. I na mnie czekał, i On mnie szukał, dlatego że chciał, aby moje życie miało sens i cel. I dlatego nie mogę milczeć, musimy o tym mówić i śpiewać, bo On nas naprawdę kocha i kocha każdego człowieka i mówi, "Pójdź za mną. Dziękuję. pokaż wciąż odpowiedzi lecz nigdzie Moi drodzy, bardzo cieszę się, że ten pasyjny wieczór, taki bardzo szczególny mogę dzisiaj razem na tym miejscu z wami przeżywać. Dziękuję księdzu Zdzisławowi za zaproszenie do tej społeczności takiej wyjątkowej, takiej szczególnej i myślę ubogacającej nas bardzo duchowo. Moi drodzy, w ten szczególny, pierwszy, pasyjny wieczór, jak to tu zostało powiedziane, chcemy też przez chwilę zatrzymać się nad Bożym Słowem. Tak to jest, że w życiu musimy dokonywać wyborów i wszyscy dobrze o tym wiemy, że te wybory, podejmowanie decyzji wcale dla nas nigdy nie jest łatwe. I właściwie to podejmowanie decyzji dotyka nas od tych najmłodszych lat życia. Bo przecież trzeba myśleć o szkole, później o studiach. Nadchodzi czas, kiedy pora pomyśleć o małżeństwie, o założeniu rodziny. Przychodzi czas zastanowienia nad tym, jaką wybrać pracę, co chcemy w życiu robić. Pytamy też o miejsce zamieszkania, chcemy pozostać tutaj, czy też... Powędrować gdzieś dalej. Tych decyzji podejmujemy w życiu bardzo wiele. A właściwie im starsi jesteśmy, tym bardziej odpowiedzialne decyzje na nas ciążą. I z każdym dniem naszego życia tych rozstrzygnięć musimy podejmować coraz więcej. Bo tak to już jest w życiu, że im człowiek starszy, tym więcej ma zadań, tym więcej obowią obowiązków i tym więcej decyzji również w życiu musi podejmować i to świadomie oraz odpowiedzialnie. I moi drodzy, wiemy dobrze o tym, że nie zawsze podjęte przez nas decyzje są właściwe i trafne. Czasami bywa tak, że musimy ponosić przykre konsekwencje niewłaściwie podjętych decyzji i nieraz mogą one się dla nas okazać bardzo bolesne, nieprzyjemne, dotkliwe. Nie na próżno powiadamy więc, że człowiek uczy się na własnych błędach i wielu z nas, myślę też, na tych własnych błędach niejednokrotnie w życiu się Sparzyło. Ale też musimy przyznać, że dla naszego życia czasami takie sparzenie się jest bardzo pouczające, bo wyciągamy odpowiednie wnioski. I moi drodzy, oby takich błędów w naszym życiu było jak najmniej. Niektóre nieprzemyślane decyzje Czasami uda się nam jakoś naprawić, wyprostować. Są jednak i takie przypadki, kiedy właściwie jest to niemożliwe. Tak więc w to nasze życie wpisane jest podejmowanie decyzji. I te decyzje nie omijają również spraw naszej duszy. One dotykają naszej religijności, dotyczą również nie tylko tego doczesnego życia, ale także naszej wieczności. W te pasyjne wieczory, moi drodzy, jakie tutaj dane nam jest przezywać, przeżywać, wpisane jest starotestamentowe słowo z piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie Pan Bóg powiada do nas tak. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. W tym przesłaniu też, drodzy, chodzi więc o podjęcie pewnej decyzji. Tak się składa, że to przytoczone tutaj słowo należy do rzędu tekstów na uroczystość konfirmacji. I dlatego myślę, staje się ono dla nas tak szczególnie ważne, tak szczególnie istotne. Bo przecież konfirmacja też w naszym życiu jest, była czy będzie ważną decyzją. Winna być zawsze świadomym wyborem. Przyznajemy się do Boga i opowiadamy się w swoim życiu za Nim, bądź Go odrzucamy. Warto zdobyć się, moi drodzy, na chwilę refleksji nad własnym życiem i wspomnieć tą swoją konfirmację. Zastanowić się, ile z tego mojego konfirmacyjnego ślubowania jeszcze pozostało, bądź też czy w ogóle jeszcze coś pozostało. Przyrzeczenie złożone sercem, moi drodzy, trwa wiecznie. A to wypowiedziane wyłącznie ustami jest często puste. Dlatego bardzo często moim konfirmantom podkreślam, że to, co będą w dniu konfirmacji wypowiadać usta, musi przede wszystkim płynąć z serca. Musi płynąć z serca. Bo tylko wtedy, jeśli nasze serce otwarte jest dla Jezusa Chrystusa, Kroczymy z Nim przez życie. A Bogu i Kościołowi wtedy tylko dochowujemy wierności. Ulotne i próżne słowa, daremna mowa nigdy nie będą tego w stanie uczynić. Moi drodzy, Pan Bóg kładzie przed nami życie i śmierć, dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Tak więc daje nam wolną rękę. Marcin Luter nazwał to wolną wolą. Pan Bóg pozwala nam podjąć decyzję. Możemy wybrać dla siebie śmierć, zło i przekleństwo. Czyli to życie bez Boga. Jednak decydując się na taki krok musimy być, moi drodzy, również świadomi jego następstw i konsekwencji. Wielu ludzi właśnie taką drogę w swoim życiu wybiera. Wielu chce kroczyć tą drogą bez Boga, drogą zła, drogą przekleństwa. Ale musimy wiedzieć, moi drodzy, że skutkiem takiego życia Takiej decyzji, jej następstwem jest zguba i zatracenie. Decydując się na taki krok, nie możemy mieć wtedy do Boga żadnych pretensji, jeśli nasze życie stanie się jednym wielkim bagnem. Ale Pan Bóg, drodzy, kładzie również przed nami dobro, życie i błogosławieństwo. I kiedy jest tu mowa o życiu, to nie chodzi tutaj wcale o to nasze egzystencjalne istnienie. Oto jestem. Owo życie to droga z Bogiem, to umiłowanie Pana, słuchanie Jego głosu, przyleganie do Niego. Życie to przejście poza ten doczesny świat, poza śmierć. Życie to również, moi drodzy, a może nawet przede wszystkim, nasza wieczność. Możemy wybierać pomiędzy dobrem a złem, życiem a śmiercią, błogosławieństwem a przekleństwem. Ale Pan Bóg, moi drodzy, w tym swoim słowie daje każdemu z nas bardzo ważną i bardzo cenną wskazówkę, Niejako podpowiada nam, a dobrych podpowiedzi rzadko dzisiaj ludzie nam udzielają, ale Pan Bóg podpowiada, wybierz prze to życie. Czasami dobrze jest posłuchać cennych rad. Moi drodzy, i tutaj widzę również apostoła który w liście do Galacjan pisze te jakże zdumiewające słowa piękne, głębokie i bardzo przejmujące, zawsze mocno mnie poruszają. Zresztą te słowa są również moimi słowami wypowiedziane przez asystenta w czasie ordynacji. Żyję więc już nie ja, ale żyję, we mnie Chrystus. Z kart Pisma Świętego, moi drodzy, znamy to życie apostoła. Znamy Go jako Saula i znamy Go jako Pawła. Z prześladowcy człowiek ten stał się gorliwym wyznawcą, naśladowcą i sługą Jezusa Chrystusa. Na drodze pod Damaszkiem Jezus go przemienił. I dlatego tu w liście do Galacjan Paweł z przekonaniem może stwierdzić, żyje we mnie Chrystus. A kiedy Boże Słowo mówi nam, wybierz prze to życie, to znaczy to wybierz Boga, wybierz Jezusa Chrystusa, nie Jego za swojego Pana i Zbawiciela. Chrystus ma być w nas obecny. My tej Jego obecności potrzebujemy. Przemiana człowieka dokonuje się w krzyżu Jezusa Chrystusa. Bo chociaż apostoł Paweł przeżył to swoje spotkanie z Jezusem na drodze pod Damaszkiem, to jednak powiada z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A więc w Krzyżu widzi ten swój ratunek. A w czasie pasji ten krzyż, moi drodzy Zbawiciela, staje się dla nas szczególnie drogi i wyjątkowo bliski. W życiu człowieka wszystko dokonuje się przez krzyż Jezusa Chrystusa, bo tu są przybite nasze grzechy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 dokonało się na krzyżu Jezusa Chrystusa i dlatego pod tym krzyżem trzeba się zatrzymać, pod tym krzyżem trzeba uklęknąć, pod tym krzyżem trzeba się ukorzyć i tu ten swój grzech pozostawić, bo w krzyżu jest nasze życie, nasz ratunek, nasze zbawienie, nasza wieczność. Krzyż to jest wielka Boża łaska dla człowieka, której Paweł nie odrzucił. Tej łasce, darowi krzyża musimy się poddać. Musimy, moi drodzy, ulec, aby zyskać życie. Czym jest to prawdziwe życie? To nie nasza egzystencja. To nie nasz byt. To nie nasze istnienie, ale trwanie w wierze w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. O tym pisze Paweł w liście do Galacjan. Życie w wierze to ta nowa jakość, moi drodzy, naszego istnienia. Nie tylko tego duchowego, lecz, lecz również cielesnego. Czym tak naprawdę ta nowa jakość życia jest? Paweł daje o tym świadectwo. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Wiara w Jezusa ma przełożenie również na kształt naszego cielesnego życia, na nasze postępowanie, na nasze zachowanie. Mamy żyć według ducha. Moja wiara winna owocować również w moim zachowaniu, w moim postępowaniu, w tym wszystkim co robię. Mam żyć inaczej i do tego innego życia, do tej zmiany życia zawsze też skłania nas ten niezwykle refleksyjny czas pasyjny. Żyć w wierze w Jezusa Chrystusa znaczy dla Niego to swoje życie utracić. I tak w istocie było u apostoła Pawła. On utracił swoje życie dla Jezusa Chrystusa, a przez to w istocie je pozyskał. Moi drodzy, tutaj Przychodzi mi również na myśl bardziej współczesna postać niż apostoł Paweł, mianowicie ksiądz Dietrich Bonhoeffer, wybitny teolog ewangelicki, o którym też możemy powiedzieć, że swoje życie utracił dla Jezusa Chrystusa, i to zarówno w tym duchowym, jak i fizycznym znaczeniu kiedy zaledwie na miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej został skazany przez Hitlera na śmierć. Dla Bonhofera Boża łaska zawsze była łaską drogą, zbawiającą. Jego pieśń, którą mamy w naszych śpiewnikach, przez dobrą moctwą Panie otoczony do głębi przenika i porusza serce niejednego człowieka. Zaś wczoraj z Biblią na co dzień mogliśmy przeczytać słowa Bonhofera. Boga można jedynie miłować bądź nienawidzić. Jeśli niech kochamy Boga, to nienawidzimy Go. Nie istnieje nic pośredniego. Albo kochasz Boga, albo kochasz dobra tego świata. Ale wróćmy, moi drodzy, do tych naszych myśli o życiu, tym prawdziwym życiu. Wybierz prze to życie, mówi Pan Bóg. Więc wybierz Jezusa Chrystusa, Ksiądz Jerzy Trzanowski, znany nam tutaj bardzo dobrze, na Śląsku Cieszyńskim w jednej swoich pieśni napisał Dla mnie życie to Chrystus, śmierć mi zyskiem jedynie, świat mi tylko przynosi marny blask, który ginie. Człowiek zawsze, moi drodzy, zabiega o życie. Wola życia jest ogromna. To naprawdę pragnie swoje życie zachować. Winien pójść w życiu za Jezusem Chrystusem. By to życie mieć, najpierw trzeba je utracić. Utracić dla Jezusa Chrystusa. Jezus nam mówi, bo kto chciałby swoje życie zachować, utraci je. A kto by utracił swoje życie dla mnie, Odnajdzie je. Przeto, droga siostro, drogi bracie, czy wybrałeś, wybrałaś już życie? Czy też wydaje ci się jedynie, że żyjesz, bo egzystujesz w tym świecie? Pora to życie odnaleźć. Pora je ratować, póki się jeszcze da jest jeszcze ku temu czas. Ale aby je naprawdę odnaleźć i zyskać, najpierw, najpierw trzeba je stracić. Stracić dla Jezusa. Jest tylko jedno takie miejsce, w którym to życie jednocześnie możesz stracić, zyskać i odnaleźć to miejsce nazywa się Golgota, bo tu dla Ciebie i dzisiaj stoi krzyż Jezusa Chrystusa, o duszo pośpiesz do krzyża Zbawiciel zaprasza Cię sam, z Nim łaska do Ciebie się zniża, dla wszystkich zbawienie jest tam. Do krzyża więc wszyscy się śpieszcie, do krzyża pośpieszcie się wraz, zbawienie i pokój zeń bierzcie. dziś woła, dziś chodźcie, dziś czas.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 Czas. O, szukaj swych win odpuszczenia, obmycia swych grzechów przez krew przelaną dla Twego zbawienia na krzyżu. W niej życia jest siew. Do krzyża więc wszyscy się śpieszcie. Do krzyża pośpieszcie się wraz. Zbawienie i pokój zeń wierzcie. Dziś wola, dziś chodźcie. Dziś czas i pod tym krzyżem, do którego jesteśmy zaproszeni, chciejmy przez chwilę stanąć w ciszy. 148 imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w ten szczególny wieczór zaproszeni również do społeczności stołu pańskiego. Pan Bóg.